Jest sobota, 14 czerwca 2025 roku. Słuchacie właśnie 555 nawiązanego podcastu na blogu Necropolitan, a po tej stronie mikrofonu wita się z Wami przykuty do szpitalnego łóżka gdzieś w opustoszałym Londynie. Szymas, Szymon Cieśliński, to ja. Skoro już się obudziłem, to zapraszam Was na recenzję filmu 28 dni później, który to obejrzałem ponownie w ramach przygotowań do premiery 28 lat później. Mam nadzieję, że opowiem Wam tutaj o całej trylogii. Dziś jednak skupiam się na pierwszym filmie serii, tym z 2002 roku. Jest to film w reżyserii Daniego Boyle'a ze scenariuszem Alexa Garlanda. Wcześniej panowie współpracowali przy okazji niebiańskiej plaży z Leo DiCaprio. Boyle wówczas bodajże adaptował powieść Garlanda, no i współpraca szła dobrze, dlatego panowie ponownie połączyli siły i dali nam 28 dni później. Fabuła, jeżeli jeszcze tego filmu nie kojarzycie, prezentuje się następująco. Cztery tygodnie po tym, jak tajemniczy, nieuleczalny wirus rozprzestrzenił się w Wielkiej Brytanii, główny bohater filmu, Jim, budzi się ze śpiączki w szpitalu w Londynie. Nie rozumiejąc, czemu miasto jest opustoszałe, wyrusza przed siebie i natrafia na kilkoro ocalałych. Razem będą musieli znaleźć schronienie przed zarażonymi, czyli przed zombie. Tyle na razie wystarczy. Przyznaję, że... To nie jest mój pierwszy sens. To nie był mój pierwszy sens. w 18 dni później. Wydaje mi się, że widziałem ten film wcześniej co najmniej dwa razy. Być może więcej. Ale totalnie uleciał mi z pamięci. Fabuła uleciała mi z pamięci. Zapamiętałem z tego filmu wyłącznie dwie rzeczy. Po pierwsze ujęcia wymagłego miasta bez żywej duszy. Po drugie niezwykle szybkie. Zombie. I przy tych dwóch aspektach na moment się zatrzymam. Obie te rzeczy nadal wypadają bardzo dobrze i po latach dalej je doceniam. One się w ogóle nie zestarzały, to jest nadal coś, co wyróżnia tę produkcję. Bardzo, ale to bardzo podobają się te ujęcia Londynu bez ludzi. Rzeczywiście czuć tutaj, że świat jaki znamy skończył się, no bo nie da się inaczej wytłumaczyć, dlaczego wielkie europejskie miasto miałoby być aż tak opustoszałe. Widok jest dość depresyjny, a gdy z szerokich kadrów właśnie pozbawionych ludzi, pozbawionych aut, rowerów, nie wiem, świateł, czegokolwiek, przechodzimy do zbliżeń, do zbliżeń na śmieci, trupy, zniszczone samochody, no to robi się jeszcze mniej przyjemnie. Za kamerą w tym filmie stał Anthony Dot Mantle i radził sobie doskonale, nie tylko w mieście, ale i poza nim. Mamy tutaj kilka scen plenerowych i te plenery przyrodnicze też wyglądają bardzo dobrze. Pola kwiatów, ruiny kościołów, szerokie autostrady. Wszystko wygląda doskonale i mocno czuć kontrast między pięknem przyrody w tych dwóch, trzech scenach, a właśnie tą smutną, pustką miast, resztek ludzkiej cywilizacji. I to jest oczywiście zamierzone, no bo jedna postać stawia nawet potem tezę, że może koniec ludzkości dla Ziemi to nic takiego. I takie przemyślenia może nie są szczególnie odkrywcze, ale tutaj działają lepiej, bo po prostu współgrają z tym, co widzimy. Tak rzeczywiście widzimy, że cywilizacja upadła, przyroda odżyła, ale w taki też nieprzegięty, nieprzerysowany sposób, jaki kojarzę z innych tekstów kultury. Ale wróćmy do tej drugiej rzeczy, która zapada w pamięć, czyli do szybkich zombi. Ja jestem graczem, może raczej casualowym, ale jednak swoje tam ograłem, więc dla mnie szybkie, żywe truby to nie jest nic nowego. Ale trzeba pamiętać, kiedy ten film powstał. On ukazał się w 2002 roku, a takie Left for Dead pojawiło się dopiero w 2008. Wtedy też rozpoczęto pracę nad Dead Island, które ukazało się dopiero 3 lata później. I wiem, że Garland nie wynalazł szybkich zombie, nawet w kinie, że pojawiły się chociażby u Lenciego w Incubo, Sula, Cheetah, Contaminata, czyli w Nightmare City bodajże, ale ile osób miało okazję obejrzeć ten film premierowo? No zakładam, że nie za wiele, dlatego dla mnie originem biegających, zarażonych, zakażonych zawsze będzie 28 dni później i mam wrażenie, że dla wielu kinomaniaków, to właśnie od tego filmu zaczęła się przygoda z szybkimi, żywymi trupami. W wywiadach Doyle wspominał, że celowo zatrudnił, zatrudniali na planie sportowców do roli zainfekowanych, by móc wykorzystać ich sprawność fizyczną i to była doskonała decyzja. To dało nie tylko powiew świeżości w tym podgatunku filmów z zombie, ale i wzmocniło potencjał grozy to na ile straszne są zombiaki. I dodatkowo jeszcze pozwoliło uaktualnić trochę symbolikę, bo zombie... Już nie były tutaj w tym filmie, nie są tak, efektem zagłady jądrowej, działania wódł, etc., czy metaforą zagłady jądrowej, lecz zarażonymi wirusem, ofiarami pandemii. A film powstał kilka lat po pandemii choroby wściekłych krów w Wielkiej Brytanii w sumie w całej zachodniej Europie. Ja sam pamiętam jak w Polsce już w XXI wieku, czyli no w momencie, gdy ten film wchodził na ekrany kin i gdy było już po pandemii, tak, ale tam choroba docierała do Polski, no to u nas media straszyły chorobą Kreuzfelda Jakoba było wyczuwalne, tak, że ten taki lęk społeczny się pojawiał i media na tym żagowały, ale przecież u nas żadnej epidemii nie było. Na Zachodzie więc te lęki pewnie podgrzewano o wiele silniej i to też przez dłuższy okres czasu i były o wiele bardziej aktualne. W ramach przygotowań do tego podcastu zajrzałem też na wiki i przeczytałem tam coś takiego, cytuję, Osoby przebywające w okresie od 1 stycznia 1980 roku do 31 grudnia 1996 roku, łącznie przez 6 miesięcy lub dłużej w Wielkiej Brytanii, Francji, i Irlandii, są wykluczone z możliwości oddawania krwi z powodu ryzyka infekcji prionami. Koniec cytatu. Informacja pochodzi z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i krwiolecznictwa w Gdańsku, i to jest informacja dalej obecna na stronie. Więc wiecie, dla mnie, jako osoby, która no, w 1989 dopiero przeszła na świat, no to jest jakaś abstrakcja, ale to był realny problem. Coś, czym no, Wielka Brytania żyła przez dwie dekady i Europa Zachodnia w ogóle, dlatego ten film na Zachodzie mógł naprawdę bardzo dobrze rezonować w tamtym okresie z takimi jeszcze świeżymi lękami. Poza tym Garland i Doyle wspominają w wywiadach, że na przełomie wieków w oczy rzucało się też to, że ludzie mają w sobie pewne pokłady agresji, które czasem objawiają się w życiu codziennym, przykładowo nie wiem, w ruchu drogowym, u lekarza, w kolejce, w sklepie, etc. I uznali za dobry pomysł, że wirus może wzmacniać ten potencjał wściekłości u człowieka. Nie zaszczepiać go w człowieku, nie przemieniać człowieka w bestię, a jedynie wzmacniać coś, co już w nas istnieje. No i właśnie wirus w świecie przedstawionym w tym filmie działa podobnie do eboli. Też wywołuje gorączkę krwotoczną, krwotoki wewnętrzne i zewnętrzne wymioty, tylko rozwija się o wiele szybciej, wywołuje, właśnie podbija tę agresję i nie zabija, a bardziej przemienia. I ci szybcy, agresywni, zarażeni są autentycznie przerażający. Nawet po latach robią wrażenie, gdy biegnie na kogoś żywy trup, no to nie ma czasu na zastanawianie się, co robić. Trzeba walczyć lub uciekać to natychmiast. Tak? To działa trochę jak jamsker w sumie. Nawet jeżeli nie ma, nie jest typowym jamskerem, po prostu szybka akcja, no i <śmiech> trzeba się ratować. Film doskonale to wykorzystuje już w pierwszym akcie, bo by nauczyć widza, jak działa ten świat przedstawiony, twórcy poświęcają jedną istotną postać co mnie zaskoczyło teraz przy powtórnym sensie znowu, bo ledwo zdążymy jedną z ważnych postaci polubić, a ona ginie w nieprzyjemnych okolicznościach po to, byśmy do samego, filmu, do samego końca filmu wiedzieli, że w tym świecie nie ma miejsca na błędy. Tak? Dzięki temu potem nie musimy widzieć wielu trupów. Ten film się trochę uspokaja w pewnym sensie, jeżeli chodzi o body count ale i tak czujemy nieustanne napięcie i co ciekawe, gdy w końcu zaczynamy zwracać uwagę na to, że dawno nikt nie zginął, to dochodzi do rzezi. Garland i Doyle nie mają wtedy litości i po prostu no, strącają pionki z planszy, nie przejmując się niczym. Nie ma tutaj w tej produkcji za wiele miejsca na filozofowanie, tak? na bawienie się w Paulo Coelho. Bohaterowie raczej działają niż mówią i to też jest dla mnie zaleta. Mamy kilka krótkich rozmów na temat tego, jak oni odbierają sytuację, w której się znaleźli, czy co myślą o przyszłości świata w tym momencie, ale poza tym raczej obserwujemy działanie, próbę znalezienia schronienia, uzupełnienie zapasów, szukanie innych ocalałych, zabijanie zarażonych i to rzeczywiście jest na swój sposób fascynujące, mimo że niby tych filmów o zombie ileś tam już człowiek w życiu zobaczył. Ogląda się to bardzo przyjemnie, też przez dobrą grę aktorską. Doyle i Garland wzięli tutaj sporo nazwisk, które w tamtym okresie nie były jakoś szczególnie rozpoznawalne, no ale z perspektywy <laughs> współczesności, no to to są spore nazwiska. Ja przypomnę, że na ekranie pojawiają się Naomi Harris, Kilian Murphy, Brendan Gleeson czy Christopher Eccleston i wszyscy wypadają bardzo dobrze. Może jedynie aktorka grająca tutaj taką dziewczynkę, młodą Hannę wypada troszkę teatralnie momentami, ale też nie na tyle, by psuć jakoś odbiór całych scen, chyba że ktoś ma nie wiem, jakąś totalną alergię na dzieciwki, w kinie, no to może wtedy mnie jakoś mocno nie przeszkadzała troszkę, odstawała, ale jeszcze w taki akceptowalny sposób. I te wszystkie interakcje między nimi tutaj są bardzo ważne i one też wypadają bardzo przyjemnie może tak to ujmę, dają nadzieję widzom i bohaterom na lepsze jutro. Bardzo podobało mi się na przykład pierwsze spotkanie z Frankiem, czyli właśnie jednym z ocalałych, który dołącza do naszej ekipy, czy wypad naszego zespołu na zakupy do marketu. Mamy tam odrobinę humoru nawet, gdyż Frank, ten właśnie nowy bohater w ekipie, udaje się na dział z warzywami i owocami w markecie i tam wszystko zgniło lub spleśniało, a jeden gatunek jabłka pozostał idealnie zielony, no i bohater podchodzi do nich i mówi hmm, napromieniowane a następnie zgarnia całą skrzynkę i jeszcze mijając kasy zostawia kartę kredytową przy kasie, no bo pieniądze w tym świecie i tak już nie mają żadnej wartości. i Wiecie, to nie są normalne zakupy. tak To jest plądrowanie opuszczonego sklepu, ale właśnie opuszczonego sklepu z towarami, które pomogą im przetrwać. Ta odrobina luzu tutaj tym bardziej działa i sprawia, że Empatyzujemy z tymi bohaterami w 100%. Tak? Ludzie nawet w najgorszych okolicznościach przyrody starają się w miarę normalnie funkcjonować i tutaj ta odrobina luzu i szczęścia też w związku z możliwością uzupełnienia zapasów wydaje się być potwornie autentyczna. Można całkowicie zawiesić niewiarę i w pełni współodczuwać z postaciami. Co nie zmienia faktu, że po tej odrobinie luzu, humoru, jak to powiedziałem, ostatni akt to jest mrok i trzy metry dramatu, Gagland postanowił zabawić się w Sapkowskiego i pokazać nam, że w świecie opanowanym przez potwory największym zagrożeniem dalej są ludzie. No i czyni to bardzo sprawnie. Można się czepiać, że zamiana jednej postaci w Rambo jest odrobinę przesadzona oraz, że ludzie raptem w miesiąc od wybuchu epidemii nie powinni się aż tak zachowywać, jak to tutaj widzimy, ale z drugiej strony nasz Rambo, czy też nie wiem Solid Snake, on walczy o życie swoje i cudze, więc ma całkiem dobrą motywację, żeby robić to, co robi, a ci ludzie, którzy zachowują się tak strasznie, to pewnie jeszcze przed epidemią nie byli szczególnie sympatyczni. Dlatego ja to kupuję. Zwłaszcza, że bardzo dobrze to wygląda na ekranie. Jest dynamicznie, efektownie krwawo i horrorowo. No a Ten film jednak ma być przykładem kina grozy. I tutaj to takie postawienie kropki nad i i wyciśnięcie soku z tej cytryny czy krwistych ciał robi wrażenie. Oglądając teraz ten film powtórnie, ja nie pamiętałem genezy wirusa i nie pamiętałem też finału historii i obie te rzeczy też oceniam pozytywnie po latach. Jeżeli chodzi o genezę, no to tam oglądając jakieś, czy czytając wywiady z twórcami, oni opowiadają, czym się inspirowali, także rzeczywiście śledzili różne konflikty na świecie, różne zamieszki, etc. Wszanuję w sumie, tak? Taki research, co zaś tyczy się finału, on jest w porządku, przy czym... No ja jestem fanem tego oryginalnego. Nie wiem, czy wiecie, ale ten film miał kilka rozpisanych finałów, czy nawet w ogóle miał zupełnie inny trzeci akt pierwotnie gdzieś tam wymyślony. Ostatecznie nakręcono finał, który jest dosyć pesymistyczny, ale który jest idealny, gdyż historia w nim zatacza koło. Mamy perfekcyjną ramę fabularną. Na koniec, jeżeli oglądaliście film, to wiecie, że jedna z postaci zostaje postrzelona i w tym oryginalnym finale ona zostaje przewieziona do szpitala, więc mamy scenę otwarcia w szpitalu i scenę kończącą film też w szpitalu. To, co tam się dzieje, jest mega pesymistyczne, dołujące, smutne, ale doskonale współgrające gdzieś z tym vibe'em no, tego świata przedstawionego, tej fabuły i też końcówki tego ostatniego aktu a my dostaliśmy ostatecznie trochę słodsze i zupełnie inne zakończenie, które jest w porządku, jest ok, ale to oryginalne właśnie przez to, że tak doskonale domyka. Robi to pełne koło. Jest tą ramą fabularną, ono, ono dla mnie jest doskonałe, tak? To nowe jest po prostu w porządku, no ale okej. Okay, no rozumiem, że tam robiono jakieś pokazy testowe, no i studio stwierdziło, że to nowe zakończenie przyjmie się lepiej. To pierwsze zbyt depresyjne, jednak. No może też, jak na zachodzie ta cała historia bardziej rezonowała z takimi aktualnymi lękami, no to może rzeczywiście nie chciano dokładać ludziom jeszcze więcej smutku, troski, depresji do tego wszystkiego, co już sami przeżyli przez ostatnie dwie dekady. Jakby nie patrzeć, oceniam to wszystko pozytywnie, nawet w tej nowej wersji. Stary Dobry Garland dowiósł fabularnie, a Doyle wszystko fajnie zaprezentował na ekranie. To był bardzo udany seans. Trudno mi się czegoś tak naprawdę jakoś porządnie przyczepić. Nie czuję też, by ten film jakoś się mocno zestarzał. 28 dni później to nadal kawał solidnego kina gatunkowego. Więc jeżeli go jeszcze nie widzieliście, no to ja absolutnie polecam taki seans. Teraz chociażby na Halloween w tym roku możecie go nadrobić i sam zabieram się za 28 tygodni później w ramach tych przygotowań do 28 lat później. To już wszystko ode mnie na dziś, więc tradycyjnie już będę Wam życzył klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście.